W Minikowie przywitały nas zboże, ale gdy tylko wyszliśmy w głąb targów, to zauważyłam inne rośliny. Zupełnie nietypowe zauważyłam rośliny z rodziny ślazowców, co mnie bardzo zdziwiło, bo to jest bardzo niszowa w Polsce uprawa, ale nieopodal dojrzałam stoisko prezentujące jagody goi, sadzonki jagody goi. Póki co jest to roślina również rzadka, ale bardzo perspektywiczna i o tym rozmawiam z panem Lechem Kwaśniakiem, prezesem firmy Koatum z Krakowa. Jak się ma sprawa z jagodą Goi i czego ona wymaga? Czy da się wszędzie uprawiać? Czy nasz klimat jest dobry? Na pewno w jednym słowie to można byłoby określić w ten sposób, że na pewno klimat nas jest wspaniały do tego, żeby ją uprawiać. Jest to roślina bardzo odporna, mrozoodporna, która w, pochodzi z, z Tybetu. Oczywiście, nasza sadzonka jest robiona w laboratorium w Sofii. Jest to sadzonka in vitro, profesjonalna, przygotowana do plantacji towarowych. Kiedy zainteresowałem się tą sadzonką i w ogóle goją, to przeanalizowałem, co się dzieje na rynku. W tej chwili 100% produktów z goi czy gojo pochodnych mamy z Chin. Roślina, która daje się u nas uprawiać, stworzy możliwość powstawania plantacji. W tamtym roku sprzedaliśmy 16 tysięcy sztuk, czyli można tak przeliczyć na 8 hektarów, oczywiście. Ludzie kupują na plantację, żeby się nauczyć po 100-200, a w tym roku ci, którzy wzięli, dosadzają hektar 2, i już mamy poważnych takich, którzy myślą, że będą mieli z tego zupełnie dobry biznes. Jaka jest minimalna ilość, jaki jest minimalny areał, żeby to miało sens ekonomiczny? Nie mówię o wielkotowarowych, ale o sensie ekonomicznym dla rynka. Ja myślę, że to wszystko się w rachunku takim ekonomicznym zasadza. Jak wiemy, żeby prowadzić taką plantację, która będzie dawała efekt i po trzech latach ten krzak będzie powtarzalnie dawał 4,5 kg czyli przy najniższej cenie jagody goi świeżej, czyli 5 euro za kilogram, to daje nam przy hektarze 50 tysięcy euro, bo wchodzi na hektar 2200 sadzonek. A jak ze zbiorem? No, jest to na pewno podobny problem jak z maliną, bardzo delikatną, ale ona jest trochę twardsza, ale jest to zbiór niestety ręczny. Czyli nie da się zebrać tymi kombajnami, które są na przykład do porzeczki? E, nie, raczej nie. Ja bynajmniej nie znam tego przypadku takiego gdzieś tam na Bałkanach, czy już dużych takich areałach. E, wiem, że niestety to jest jak gdyby troszkę pięta achillesowa, ale myślę, że to rekomendowanie Kompensuje cena i coś za co dzisiaj mówię, jeśli. Każdy rolnik przeliczy sobie, co może uzyskać z hektara, co może uzyskać z pół hektara, czy na próbę nawet. To ja wiem po tym roku, że wszyscy ci, którzy kupili i mają plantacje, borówki, maliny i innych i na próbę wzięli 100-200 krzaków, to na dzień dzisiejszy wszyscy dokupują i próbują tworzyć już takie większe plantacje. I jeszcze jedna informacja, my każdą ilość zakontraktujemy z ludźmi. Na dzień dzisiejszy jest to tak potrzebne, w Polsce przerabia się półproduktu z Chin, ogromnej ilości, że nie wiem czy 1500 hektarów na dzień dzisiejszy pomogłoby, żeby zrównoważyć ten import z Chin. Ja nie rozumiem dlaczego nasi rolnicy mają na tym nie zarabiać i wysyłać to do Europy.